Witam wszystkich serdecznie w kolejnym już poświątecznym oraz noworocznym odcinku podcastu Titan. Mam nadzieję, że Wasze święta minęły równie przyjemnie, beztrosko oraz leniwie jak moje nie minęły oraz że spędziście fantastycznego szampańskiego sylwestra, jakiego ja również nie spędziłem. No, także to by było na początek, a tak na serio, no chciałbym tutaj troszeczkę was pozanudzać moimi fantastycznymi przygodami związanymi z podróżą do Polski oraz jak można fantastycznie spędzić święta z dziećmi, no i Sylwestra również, no jako że posiadamy dwójkę, fantastycznych, nieznośnych małych dzieciuszków to zarówno Sylwester jak i Święta mieliśmy bardzo pracowite oraz bardzo męczące ale po kolei jak pamiętacie w poprzednim odcinku chwaliłem Wam się swoją niewyobrażalną radością nieopisaną radością z faktu możliwości spędzenia świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Pierwszy raz od 7 lat. Byłem tym faktem niesamowicie podekscytowany. Więc postanowiłem jak najszybciej do Polski jechać i wyruszyłem w czwartek po e, pracy. Czyli w ten czwartek, w ten tydzień przed, przed Wigilią. No i tradycyjnie, no nie ma nic za darmo, nie ma nic w zupełnie em... Prostego, ponieważ już przed zjazdem do Eurotunelu oczywiście musiał być wypadek, więc odstałem swoje w fantastycznym koreczku i dzięki temu już spóźniłem się na swój pociąg do Calais, spóźniłem się jakieś bodajże 10 minut czy tam 20 minut a dodatkowo fantastycznie się um, ubawiłem um, na tym punkcie check-in, gdzie odbiera się bilet i ten ticket, który trzeba sobie zawiesić na, list, na lusterku, um, gdzie um, no, godzina, która mi się objawiła, że mogę jechać, jakoś tak byłem bardzo zaaferowany tym, że jestem spóźniony, śpieszyłem się, więc wcisnąłem konferm od razu um, i to jakoś tak tylko kątem oka zauważyłem 6:20, ale mówię, coś musiało mi się pomylić, przecież niemożliwe. Jestem 22 na miejscu, czy 22:10, więc no, bez przesady. No ale moje zdziwienie wzrosło jeszcze bardziej, kiedy przyjechałem sobie tam na parking wokół tego całego wielkiego budynku, gdzie mieści się cały ten eurotunel. I na tych tablicach świetnych, faktycznie moja literka, którą wylosowałem w automacie, czyli J wskazywała, że pojadę o 6.20 rano dnia następnego więc mówię, kurde, coś tu jest chyba nie halo czym prędzej udałem się do tego budynku ale jak zobaczyłem kolejkę ludzi czekających do biura w celu prawdopodobnie, nie wiem, zażalenia odzyskania pieniędzy czy czegokolwiek no to straciłem czy tak powiem siły we, w nogach, bo tak było mniej więcej na 2-2,5 godziny stania więc no, wróciłem sobie do samochodu mówię, poczekam, zobaczymy co się będzie działo obserwuję te tablice świetne, tam nie za wiele się zmienia na początku, tak jak mówiłem, było 6.20 mój odjazd po czym zmieniło się e, w bardzo krótkim czasie na e, to be confirmed czyli jakby dopiero będzie Ustalana godzina odjazdu, więc to już zupełnie wzbudziło troszeczkę mój niepokój dodatkowo. Oraz fakt, że pojawiły się napisy, że ludzie z literkami D mogą przebukować, jakby zamienić swój bilet na bilet promowy i płynąć z Dover do, do Calais. Więc mówię kurczę, coś chyba jest nie tak więc mówię, przejdę się, zobaczę, jak to wygląda cała ta sytuacja oczywiście masa ludzi próbujących troszeczkę oszukać system, nie pozawieszała sobie tych e, tikecików z literkami na lusterkach tak jak Pan Bóg przykazał i próbowała e, bezczelnie wcisnąć się przed e, na aktualny pociąg e, co skutecznie uniemożliwiała im grupa ludzi stojących przy wjeździe już do tej takiej wąskiej uliczki, która wjedzie do um, sprawdzania paszportów i tak tej całej odprawy, gdzie e, no, ludzi bez tych ticketów zatrzymywali, kazali sobie pokazać. Oczywiście, jeżeli nie było aktualnej literki, no to wracali, e, zawracali ich na e, parking. A jeszcze powiem śmiesznie, że dalej już tam, gdzie jest odprawa paszportowa, również stał pan, który jeżeli już komuś nawet udało się psim swendem jakoś czmychnąć między tymi ludźmi, to on tam jeszcze stał i sprawdzał i jeszcze stamtąd wracał ludzi, którzy e, mieli złą literkę, żeby sobie poczekali na parkingu, na swoją kolej. No ale tak chodząc m, po tym parkingu właśnie poszedłem do tych ludzi, którzy tam usilnie zawracali tych e, m, niewiernych, którzy nie chcieli e, swojego odstać i grzecznie się zapytałem o co chodzi, no to udzielono mi informacji, że no była jakaś tam awaria w ciągu dnia, która spowodowała dwugodzinne opóźnienia, no ale niestety, jak to zwykle bywa, opóźnienie generowało kolejne opóźnienie. No i także jak ja przyjechałem z granica godziny 10 wieczorem, no to już było 8 godzin lekką rączką, przy czym, tak jak mówiłem, to miało jakby ulegać ciągłej zmianie, czyli prawdopodobnie to opóźnienie mogło tylko i wyłącznie się pogłębiać, raczej nie skracać. Och, no to już byłem powiedzmy w miarę przygotowany do spania ehm, w samochodzie. Dobrze, że to było po stronie angielskiej, więc miałem jeszcze dostęp do internetu w telefonie, więc byłem w stanie poinformować rodziców i żonę, że przyjadę później. No ale tak jeszcze połaziłem, pogadałem z tymi ludźmi z obsługi, no i oni właśnie mówią, że jest możliwość ewentualnie na ten prom się dostać ponieważ no wcześniejszej opcji dostania się na pociąg no raczej nie widzą więc poszedłem tam, oczywiście tam dostałem informację, że tylko ludzie z literkami D więc mogę sobie poczekać. no i tak szwendałem się szwendałem się po tych parkingu obserwowałem ludzi, reakcje ludzi muszę wam powiedzieć, że widziałem masę narodowości, które tam czekały i Belgowie, Francuzi, i Węgrzy i jacyś tam inni, Turcy, czy nie wiem kto to tam byli. Wszyscy no, przyjmowali jakoś tę sytuację, no, pewnie nie byli zadowoleni, pewnie również byli w jakiś tam sposób zbulwersowani i nie, niezadowoleni. Ale wszystko to odbywało się w jakiś tak kulturalny sposób, oprócz no, naszej fantastycznej narodowości, która w bardzo ekspresyjny, bardzo głośny sposób no, jakby dzieliła się ze wszystkimi swoim niezadowoleniem i oburzeniem, przy czym wielokrotnie no, nie były to słowa, no, których użyłbym w czasie składania życzeń świątecznych, więc no przykro, przykro się zrobiło trochę, bo mówię tylko nas tam było słychać, tylko myśmy narzekali, wyklinali system i, i generalnie byli na A, na nie, no ale po czym jakoś tak dotarło do mnie, no że jednak no co zrobić, no, tego zmienić się nie da, więc trzeba po prostu to zaakceptować i, i już. A, no tak jak mówię, mi, miło nie było mm, świadectwa dobrego o sobie. Te osoby nie dawały, bo wszyscy łącznie z obsługą patrzyli na nich bardzo jakoś tak wymownie. No ale no, trudno. Ludzie są różni, na tym polega folklor oraz różnorodność naszego społeczeństwa i no, takich ludzi też trzeba akceptować. Nas ludzie też między nami są, więc trudno. No ale wracając do mojej przebiegłej mojego przebiegłego postępowania jak już tak troszeczkę sytuacja ucichła, dużo tych ludzi z literkami D na ten prom pojechało zdecydowało się jednak płynąć promem, więc poszedłem do tego biura mówię, może coś się uda może dopłacę na wcześniejszy prom no nie chce mi się na, na wcześniejszy pociąg, nie chce mi się czekać do 6 rano szkoda mi czasu Mówię, może coś się uda wymodzić. Więc poszedłem tam do tego biura, już kolejki nie było, podszedłem do pana, mówię mu, jaka sytuacja, pokazuję mu ten swój bilecik z literką J. No, na co pan stwierdził, tak patrząc na to, o, ale pan się spóźnił, pan się spóźnił, był pan 20 minut po czasie. Ja mówię, no, byłem, owszem, przyznaję się, bez bicia. Było to spowodowane wypadkiem na drodze, no, nie mogłem nic zrobić. A ja więc teraz mam pytanie, czy dałoby się coś zamienić na jakiś wcześniejszy, mówię, z moją dopłatą oczywiście, nie ma, nie, nie ma z tym problemu, pan stwierdził, że no nie ma takiej możliwości i mogą mi zaoferować najbliższy, e, znaczy możliwość jakby pojechania najbliższym pociągiem, gdzie będą wolne miejsca, przy czym on nie spodziewa się, żeby to było wcześniej niż o 6.50 rano, więc mnie już targnęło trochę, wie no jak, tu mi było przed chwileczką, że mm, mój Moja literka J powinna jechać o 6,20, a Pan mówi, że najwcześniejszy wolny będzie o 6,50. To Pan stwierdził, że no, no, ciężko stwierdzić, ale raczej, raczej będzie to opóźnienie tylko i wyłącznie większe niż mniejsze, więc tak sytuacja się przedstawiała. No, po czym skierował mnie do swojej koleżanki, która była bardziej zorientowana. No, tam poszedłem oczywiście oczy smutnego mopsa um, zrobiłem do Pani, zamrugałem rzęsami. E, uśmiechnąłem się blado no i stwierdziłem, że no czy nie dałoby się jednak czegoś załatwić pani spojrzała na mnie, uśmiechnęła się i oczywiście bez słowa e, jakiegokolwiek sprzeciwu bez słowa wymówek i tak dalej wzięła po prostu bilecik z literką D którą prawdopodobnie ktoś oddał i pojechał promem zamieniła mi tą D na moje J uśmiechnęła się, życzyła mi wesołych świąt szczęśliwej podróży na co ja oczywiście też się uśmiechnąłem też również życzyłem jej wesołych świąt i pobiegłem szybciutko się odprawiać bo akurat te wzywali na pociąg, więc udało mi się troszeczkę wcześniej wyjechać, nie było to bardzo wcześniej, bo chyba o ile mi się wydaje, wjechaliśmy na pociąg o czwartej rano dopiero podróż trwała zdecydowanie dłużej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj podróż tym pociągiem trwa około pół godziny w tym dniu było to chyba ponad godzinę nie wiem, bo jak tylko wjechałem już na platformę pociągu to zasnąłem i obudziłem się już we Francji no ale i tak było to wcześniej niż o 6.20 czy też nie wiem, o której bym wjechał czekając na swoją kolej na tą literkę J no całe szczęście reszta podróży minęła już w miarę spokojnie Pojechałem, przyjechałem do rodziców, tam zostałem ugoszczony na drugi dzień po wyspaniu się oczywiście szybciutko pognałem do swojej rodziny, która była ulokowana u teściów. Tak, tak, u tych nienawidzonych przez nas zięciów teściów, którzy tylko i wyłącznie patrzą jak tutaj podzielić nas, czyli zięciów i swoje córeczki, żeby nie daj Boże nikt z nas, dziadów, ich nie skrzywdził. To oczywiście żart, ponieważ ja mam dobrych teściów na razie póki co, nie mogę słowa złego powiedzieć na nich, zważywszy, że naprawdę oboje są już emerytami i bardzo, bardzo są chętni i skorzy do pomocy nam, um, zarówno przy opiece i zajmowaniu się dziećmi, jak i też przy remoncie, um, przy wszystkich tych sprawach związanych z tym, jeśli tylko mogą, jeśli tylko są w stanie, to bardzo chętnie nam pomagają, za co im jestem bardzo wdzięczny. I narzekać na nich póki, co nie mogę. Więc prawo zięcia zostało mi odebrane. Ale no, przyjechałem do właśnie do rodziny żony, tam zostałem powitany przez żonę i dzieci. I tutaj Kolejny jakby problem powstał i to, co mówiłem na początku, że święta no, nie były radosne i przede wszystkim, no, radosne były, nie były lekkie, łatwe i przyjemne, ponieważ mój starszy synek jak już dotarło do niego, kto przed nim stoi no jak mi się rzucił w ramiona, tak dopiero zszedł chyba do, po tygodniu także przez całe święta, przez ten cały tydzień tak naprawdę nie mogłem kroku zrobić bez niego, Do za toalety nie mogłem i sam, on musiał mi towarzyszyć we wszystkim, nie wiem, czy tak się ucieszył, że przyjechałem, czy też może tak się bał, że znowuż pojadę i go zostawię, no w każdym razie byłem uziemiony, no, tak naprawdę dalej jestem, uziemiony um, przez niego, wszystko musiałem robić ja, wszelkiego rodzaju rzeczy związane z jego um, Opieką, to znaczy mycie, karmienie, przewijanie, ubieranie. Wszystko spadło na mnie, ponieważ od momentu, kiedy pojawiłem się w drzwiach, już nikt inny nie mógł tego robić, gdyż na każde próby robienia tego przez dziadków czy przez żonę no, była robiona mina zła, sroga i tylko tata mógł go dotykać. No, Na początku było to, nie powiem, bardzo przyjemne, E, takie fajne, poczułem się naprawdę jak, jak prawdziwy ojciec po czym po paru godzinach już troszeczkę entuzjazm opadł e, no i dalej tak jest, że z jednej strony no, cieszę się, że mogę się swoim dzieckiem zajmować ale z drugiej strony naprawdę chciałbym czasami odpocząć odsapnąć, a niestety no, nie da się przy nim jeżeli on tylko nie śpi, to ja jestem absorbowany, cały tenki czas wolny muszę mu poświęcać um, gdyż on tego wymaga, domaga się no trudno, takie jest um, takie jest życie rodzica i tutaj ukłony w stronę wszystkich pań bo to głównie wy się zajmujecie potomstwem no pełen szacun naprawdę i podziw jak wy to robicie że nie dość, się zajmujecie dziećmi to jeszcze ten dom najczęściej w miarę jest utrzymywany w takich a nie innych warunkach ja nie wiem, ja bym sobie rad nie dał byłoby to zdecydowanie ponad moje siły więc naprawdę podziwiam was panie drogie i życzę wam sił i wytrwałości w tym, żeby to dalej ciągnąć więc tak jak mówię, no święta na pewno radosne, na pewno szczęśliwe na pewno rodzinne, aczkolwiek nawet tej wieczerzy wigilijnej to już tak naprawdę wszystko zimne jadłem bo najpierw oczywiście syn na kolanach więc musiałem jego karmić z dzieckiem na kolanach każdy wie jak się je więc nie było to zbyt przyjemne ale no, tak jak mówię, no, niestety, takie życie wybraliśmy należy się tylko cieszyć, a nie narzekać więc przestaję narzekać oczywiście większość czasu świątecznego pochłonęło nam lenistwo i no, powiedzmy, nazwijmy to takie delikatne obżarstwo czyli konsumpcja oraz degustacja fantastycznych przysmaków przygotowanych zarówno przez teściów, jak i przez moją rodzinę, gdzie spędziliśmy dwa dni i również byliśmy zasypani różnego rodzaju ciastami obiadami i tak dalej tak dalej no niestety w niektórych miejscach gdzie nie powinno się to zdarzyć no, przybyło troszkę, że tak powiem oględnie teraz moje postanowienie noworoczne to jest po prostu pozbyć się tego co przybyło mam zamiar po prostu zwiększyć aktywność ruchową i może troszeczkę ograniczyć spożywanie pokarmów nie chcę wchodzić w żadne diety, cud zupy z kapusty czy jakieś tam inne świństwa po prostu skupię się na aktywności zwiększonej no troszeczkę na pewno będę bardziej patrzył na to co jem i ograniczał te rzeczy które są niezbyt zdrowe oraz mm, zbyt dużo kaloryczne. Natomiast jeśli ktoś z Was chciałby posłuchać czegoś o dietach, o, o diecie właściwie, o zdrowej żywności, zdrowym jedzeniu w pigułce, to nie jest podcast poświęcony tylko i wyłącznie temu, polecam podcast hmm, Pichontarium prowadzone przez Pichonta. W Google'ach wpiszcie sobie Pichontarium i tam wyskoczy Wam jego strona z możliwością odsłuchiwania oraz ściągania jego podcastów. Człowiek niesamowicie pozytywnie zakręcony. Jeśli ktoś ma ochotę właśnie posłuchać nie tylko o diecie, ale o różnych innych ciekawych rzeczach, zarówno tych zwariowanych, jak i tych bardzo poważnych, polecam z czystym sumieniem, sam tego słucham. Sam jakby przyznaje się bez bicia, że Słuchając tego podcastu, e, nabrałem ochoty właśnie na prowadzenie swojego oraz e, prowadzący ten podcast bardzo, ale to bardzo pomógł mi rozpocząć to, za co jestem serdecznie wdzięczny. E, więc naprawdę polecam, polecam jeszcze raz polecam. Pamiętajcie, Pichontarium, e, masa różnych ciekawych i czasami bardzo przydatnych rzeczy. Bardzo się cieszę, że mogłem spędzić te święta z rodziną, po świętach wróciliśmy. Wczoraj sylwester właściwie przedwczoraj, bo dzisiaj w dniu, w którym nagrywam, to jest czwartek 2 stycznia roku pańskiego 2014. Sylwester też tak troszeczkę rodzinnie, no bo wiadomo, no z trzymiesięcznym miesięcznym dzieckiem raczej się nigdzie wybrać nie wybierzemy więc spędziliśmy go w domu rodzinnie korzystając z okazji i po prostu wcześniej idąc spać bo wiadomo, że dzieci lubią wcześniej wstawać tutaj jeszcze taka jedna prośba do wszystkich pań czy rodzin mających dwójkę dzieci kurczę, bo nie wiem za bardzo jak to rozgryźć no starszy jest tak niesamowicie zazdrosny o młodszego, że tak naprawdę ja mogę tylko się nim zajmować, bo ono na mama jest obrażony, bo mama zajmuje się tym mniejszym, więc tu pytanie do wszystkich mam czy rodzin mających dwójkę dzieci w jakimś takim powiedzmy krótkich przedziałach czasowych jak wy sobie radzicie z tym, właśnie z tą zazdrością, jak sobie dajecie radę, jak dzielicie się uczuciem pomiędzy tymi dwojgiem małych dzieci, no ten młodszy ma 3 miesiące więc on jeszcze tak naprawdę nic nie rozumie i, i na razie sobie leży i żyje tak jak żyje, ale starszy jest niesamowicie zazdrosny i każda próba mojego jakiegoś skierowania, zainteresowania na młodszego, no skutkuje z tym, że on już musi coś um, zrobić, już mu się pić chce albo jest głodny, więc muszę zostawić małego i z nim jakby uwagę poświęcić jemu, a nie temu malutkiemu więc tutaj pytanie do was jak wy sobie dajecie z tym radę jak walczycie z tą zazdrością jak dzielicie to uczucie między dwojga małych dzieci i przede wszystkim jak jakby staracie się pokazać temu starszemu, że ono również jest ważne i że dzieci są najczęściej kochane no, na równo tylko jak dziecku to przetłumaczyć? To jest takie pytanie, które mnie aktualnie dręczy, nurtuje. Nie możemy sobie z tym za bardzo poradzić. E, no staramy się, więc tutaj apel do rodziców. Nie chciałbym... E, oczywiście, jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia, piszcie w komentarzach. E, nie chodzi mi tu o żadne porady psychologiczne, ani skierowania do psychiatrów, psychologów, tylko wasze takie życiowe... Doświadczenie jak wy z tym sobie poradziliście, może radzicie, może jesteście też w trakcie takich sytuacji, więc podejrzewam, że to się przyda. Więc tutaj, jeśli tylko ktoś by chciał się podzielić z innymi, serdecznie zapraszam. O niestety święta święta i po świętach, nowy rok minął. Smutne to, że trzeba wrócić do szarej rzeczywistości. Praca. Ale mam nadzieję, że jakoś uda się to wszystko w miarę przejść. Tutaj z tej okazji chciałbym życzyć wszystkim Wam szczęśliwego nowego roku. Oby ten rok nadchodzący, już aktualny, to już nie nadchodzący, tylko ten obecny, no był zdecydowanie lepszy niż ten poprzedni. Żeby najlepiej nam się działo, łatwiej żyło, łatwiej i przyjemniej i żeby było mniej trosk niż w tym ubiegłym Oj, tyle jeśli chodzi o moje fantastyczne przygody świąteczno-noworoczne um, życzę miłego słuchania mam nadzieję, że miło się wam tych moich e, kilka słów wysłuchało zapraszam do... Słuchania kolejnych, lub też poprzednich odcinków, i również już zapraszam na, odc... na kolejne odcinki w najbliższym czasie. Jeśli nie w tym tygodniu, to na pewno na początku przyszłego. Przygotuję kolejny odcinek wideobloga. Tym razem będzie to odcinek o wynajmowaniu mieszkań lub domów. Więc już z góry serdecznie zapraszam. Szczególnie, że będą nasze. Boję z agencją, która nie chciała nam oddać depozytu. Powiem Wam kilka słów, jak sobie z tym radzić, jak walczyć z agencjami, które chcą zagarnąć nasze pieniądze. E, nam się udało, więc miejmy nadzieję, że te informacje, które Wam przekażemy, e, będą przydatne. Żegnam się z Wami, ciepło i gorąco. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia i zobaczenia w następnych odcinkach.